Ten dróg yy, i terenów zielonych, y, które firma y, Skańska y, kładła, nam rury. Czy to wszystko zostało zakończone odebrane? za to, że nic nie robimy. Nie dlatego, że są wysokie ceny, bo nawet niektórzy by się chodzili w ogóle z cenami tej wody, żeby były wreszcie coś zrobione, czyli te <tryk> nawet naprawy, inwestycje, naprawy w ogóle tych y, y, sieci wodociągowych były wykonywane, co? Przy aktualnych y, z tym takim stanie właściwie próżni jakby nic nie drogło. I więc zróbmy coś w tym wreszcie. Albo tak, albo tak. Proszę. Ja staję się